Tak, to Redbox w drugim śniadaniu w Radiu dla Ciebie. Podobnie jak przed tygodniem łączymy się z panią Bożoną Dydek, która jest kierownikiem autokarowego rajdu młodzieżowego, na co dzień dyrektorem Domu Kultury Zacisze w Warszawie, no i szlakiem hymnu. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry, może dodam, że autokarowego, czyli że z młodzieżą, ale podążamy albo jesteśmy, oni są przed nami albo za nami motocyklistami. No jest, jest to wspólny rajd patriotyczny z szlakiem hymnu narodowego. To proszę opisać, gdzie Państwo są dzisiaj, co się zdarzyło do tej pory i jakie macie plany jeszcze. Tak jest. Dzisiaj jesteśmy, praktycznie wyjechaliśmy z wielki, Wielkich Łuk. Wielkie Łuki. Jest to Rosja. Już wyjechaliśmy, dotarliśmy wczoraj w nocy z Moskwy. No, wielkich Łuków. I dzisiaj w Wielkich Łukach jest to 100-tysięczna miejscowość. Byliśmy w kościółku, zaczęliśmy od wizyty, które założyli Polacy. Kościół jest oczywiście w domku prywatnym. i W tej chwili jest to dla wszystkich oczywiście kościół rzymskokatolicki. Bardzo wzruszenie wielkie. Zresztą spotkało się dwóch repatriantów. Pani z Kazachstanu, która tutaj trafiła w, Ros w Rosji po, po, po wsyłce i nasz pan Jan akordeonista, który również był z Kazachstanu. Dzisiaj zmierzamy w ogóle na Łotwę do Dyneburga, też największe siedlisko Polaków w tej części Łotwy i będziemy. A jeszcze, no, myślę, że wczorajszy dzień był niesamowitym dniem dla nas, dla młodzieży, ponieważ to był dzień taki artyrologii, bym powiedziała. Najpierw trafiliśmy do Tferu. Tfer, powrót do starej nazwy, a w czasie w latach y, komunizmu Kalinin od nazwiska wielkiego oprawcy i tenże CER, w tymże że zabito, przecież dokonano mordu bym powiedziała, na 6295 policjantach Straży Granicznej, urzędnikach. I z tego kweru, tam jest w tej chwili nawet nie, nie bardzo można wejść do dawnego NKWD, jest w tej chwili Akademia Medyczna tam. I trafiliśmy stamtąd do Miednoje. Miednoje, przepiękne miejsce z tak, tak tragiczną historią, miejsce już w pochówku, yy, w serze tam, w, bardzo to jest, muszę, nie dodałam tego wcześniej, że dzięki w pamięci i panu przewoźnikowi, nieżyjącemu świętej pamięci, te miejsca naprawdę są pięknie przygotowane. I tam msza święta była za pomordowanych, za tych, którzy tam dostali na zawsze. I z, z kolei w Miednoje trafiliśmy do Ostaszkowa. I tutaj jeszcze głębiej i Ostaszkow to jest miejsce, gdzie właśnie ci nasi policjanci, tak jak wymieniłam, urzędnicy, trafili, mieszkali, byli więzieni, a jest to klasztor. No wrażenie robi niesamowite, bo to jest w ogóle miejscowość wypoczynkowa nad jeziorem, bo przecież to było najczęściej, te miejsca były w miejscowości wypoczynkowych, NKWD oczywiście, w tej klasztorze w tym czasie również i, i okoliczce. I w tym, że, Aż to, że właśnie było, jak się wyjściwi to ludzie, te 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy ludzi, to nie wiemy, ale właśnie ten klasztor jest czynny w tej chwili. Yy, są tam zakonnicy. I no, chcieliśmy trafić do miejsca, jest tablica przy wejściu do klasztoru. Jeszcze dwa lata temu, kiedy była tam, byli tam motocykliści, pojawił się jakiś problem nawet z modlitwą przy tej tablicy, tak, tablica upamiętniająca tych yy, zabitych przy wejściu. W tym momencie nikt kompletnie nas nie zatrzymał, z tego w klasztorze. Kiedy poprosiliśmy o, czy możemy poznać się przy obrazie Matki Woskiej Częstochowskiej, obrazie, który został ofiarowany przez Paulinów, przez Częstochowe, okazało się, że tak. Pojawił się jeden z y, zakonników, ojciec Piotr. I muszę powiedzieć, że zostaliśmy no, bardzo serdecznie przyjęci. Yy, była nasza modlitwa, śpiew. Yy, Następnie... No tak, sporo wzruszenia i wielkie przeżycie. A co, a co dalej? A co dalej, Pani Dyrektor? Co przed dalej, Wami? Tak, tak, tak. tak. tak. Czy jeszcze za chwilę zjemy ciasto, które nam dali na drogę, a w tej chwili dzisiaj Dyneburg. To Tak jest. Dzisiaj się położyliśmy spać, bo, bo, bo dotarliśmy do Wielkich Ugów w nocy, ale nikt nie narzekał, nikt nie płakał, że już późno i żyjemy, żyjemy obiad kolacji w nocy i jedziemy w tej chwili. Jest słoneczko, Pięknie, jedziemy do Dyneburga, e, tam będzie w Domu Polskim spotkanie z Polakami. E, mamy nadzieję, że ma być to wieczorem czy przy obliczu, więc mamy nadzieję, na, że wspólnie zaśpiewamy. Myślę, to... że stanowimy już w tej chwili taką grupę, ponieważ jest to młodzież z różnych przecież szkół wyłonionych z konkursu. Ale już się to, porozumieliście wszyscy, tak? To już tak wspólny język i to no, myśmy chcieli, żeby ten język patriotyzmu. Bardzo dziękuję szlakiem hymnu. Podróż trwa i pewnie jeszcze będziemy się łączyć pani no, jeszcze tydzień. Tak, dyrektor Bożenna Dydek, kierownik autokarowego rajdu młodzieżowego wspólnie z motocyklistami. Bezpiecznej drogi, wszystkiego dobrego, miłych wrażeń i pięknej pogody. Dziękuję Dziękujemy za pamiętacie.